Jeżeli minęła już 13, to możecie legalnie posłuchać podcastu o piwie. opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany specjalnie na życzenie Mateusza Lesiowskiego, który poprosił mnie, abym opisał, w sumie omówił piwo Gniewosz Jasne. także Mateuszu, proszę bardzo jest odcinek dla Ciebie, przy okazji serdeczne pozdrowienia, dzięki za słuchanie dzięki za maile Mateusz powiedział, że Gniewosz Jasny to jest jego ostatnie odkrycie, że bardzo mu smakuje i że przypomina mu smakiem dawnego Heveliusa no niestety, ja nie mam pojęcia jak Hevelius smakował już to piwo nie jest produkowane Jedyne, co mogę powiedzieć, to, to to, że Gniewosz to jest najprawdopodobniej piwo Złote Lwy z browaru Amber. Gniewosz sam nie waży swoich piw. Każde ze wszystkich trzech piw browaru Gontyniec jest robione tak naprawdę przez różne browary. I tak Gniewosza Jasnego waży browar Amber. No i e, zawartość ekstraktora z alkoholu wskazuje na to, że jest to piwo złotelwy. Piwo jest sprzedawane e, w takich bączkach 0,33, zupełnie jak noteckie. Bardzo ładna, gustowna a, etykietka. E, jest taka żółto-zielona. E, jest bardzo podobna do etykiety e, koźlaka, tylko że tam, tam jest to w czerwonych kolorach. E, zielony kapsel. Każdy, w ogóle każde piwo ma e, swój własny tak jakby dominujący kolor. W przypadku Gniewłosza jasnego jest to kolor zielony, ten kapsel też jest zielony. Całość prezentuje się bardzo ładnie, skrabnie. No, ludzie porównują to piwo z noteckim, mówią, że, że to jest klon noteckiego. Mm. Nie sposób e, uniknąć takich porównań, no, bez wątpienia jakoś to, e, zwłaszcza kapsel. I butelka jakoś to nawiązuje do piwa noteckiego. Za, za swój egzemplarz zapłaciłem 2,49 i uważam, że to jest bardzo wysoka cena jak za to piwo. Kupowałem je w Piotrze i Pawle. Pamiętam, kiedyś w Ralu było bodajże po złoty 69 czy złoty 79. To jest jak najbardziej odpowiednia cena dla tego piwa. No niestety e, 2,50 to według mnie jest za dużo. Dużo taniej można kupić noteckie, e, którego fanem jestem większym niż e, Gniewosza szczerze mówiąc. No ale mm, starczy. Zdjęcia e, do, do tego omawianego piła możecie znaleźć na stronie internetowej wordpress.com. Zachęcam do obejrzenia zdjęcia, zawsze ciekawe są. Warto wiedzieć, o czym tutaj opowiadam, zobaczyć to. Być może nazwanie nie kojarzycie, a jak zobaczycie zdjęcie się okaże, że piliście to piwo. Informacje jeszcze takie techniczne. Piwo zawiera 12,2% ekstraktu oraz 5,6% alkoholu. Zabieram się za otwieranie piwa. Mateusz, Twoje zdrowie. Ten gniewosz otworzył mi się spokojnie, normalnie. Pamiętam, e, kiedyś, prawie rok temu, jak e, kupowałem sobie gniewosze jasne, to, to były strasznie nagazowane. Każde otwarcie kapsla powodowało, że przez piankę... E, Boże, każde e, otwarcie kapsla powodowało, że przez szyjkę dużo piany uciekało. E, dzisiaj otworzyło się spokojnie i całe szczęście. Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię chamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię. Dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Mam już piwo nalane do kufla. To co się na pierwszy rzut oka pojawia, no to piwo jest idealnie klarowne. Piwo jest w pięknym złotym kolorze. Piwo ma śnieżno-białą pianę, która początkowo jest wysoka na 2 cm, jednak dość szybko opada do takiego 2-3 mm korzuszka, który jednak sprawia wrażenie takiego, który ma się utrzymać do końca. Piana jest gęsta, ładna taka kremowa. Piwo gazuje, widać nieliczne bąbelki uciekające ku górze. Zobaczymy jak będzie nagazowane w smaku. Jednak zanim zbadamy nagazowanie, to trzeba oczywiście zbadać zapach. Zapach jest dosyć intrygujący. Zdecydowanie można wyczuć zapach słodu, lekki zapach miodu, lekki zapach owocowy. No, nie powiedziałbym, że, że to jest jasny lager. Piwo pachnie dość nietypowo. Lekka nutka alkoholu, jak również wydaje mi się, że jakiś taki Zapach perfum się pojawia, no, no dziwny jest ten zapach, jest naprawdę e, mocno złożony. Niemniej całkiem przyjemny Mi do gustu podpada. Zapach intryguje, zobaczymy jak jest ze smakiem. Wow, smak jest zgoła inny od zapachu. Nie ma już tutaj ani krzty miodowości i bardzo dobrze, za to jest solidna dawka chmielu, naprawdę dobry, dobry aromatyczny chmiel podoba mi się to po czasie piwo robi się takie takie słodkawe, zostawia taki fajny fajny słodkawy posmak w ustach to również mi się podoba zdaje mi się, że ten dzisiejszy Gnie Wash jest dużo lepszy niż te sprzed prawie roku może nawet jest dobrą alternatywą dla Noteckiego, no. No jest to piwo na pewno zdecydowanie różne, jednak e, nie powiedziałbym, że jest gorsze od Noteckiego. nie jest, jest na pewno inne, nie jest tutaj e, takim mega pilsem jak Noteckie. Jest takim raczej e, całkiem fajnie nachmielonym lagerem. no Jest piwem ciekawym, tego mu nie można odmówić. Jest na pewno nietuzinkowe. Jeżeli, złote, jeżeli to naprawdę są złote lwy, no to brawa dla browaru Amber waży świetny produkt. Powanie gniewoszy za 2,50, no to jest lekka przesada. Chociaż czego się nie zrobi dla tego smaku. Co ciekawe, teraz daje się wyczuć taka lekka maślaność taka ala tylko naprawdę delikatna. Urzeka mi to piwo coraz bardziej, ale miałem myśl płacić 2,50 za Gniłosza, no to jest trochę dużo. Ale czasami można znaleźć fajne promocje. Jak byłem dzisiaj w Piotrze i Pawle, na przykład była promocja, że kartonik 4 sztuki Gniłosza jasnego albo ciemnego kosztował 7 zł. No i to jest fajna promocja. Kiedyś trafiłem hmm, jeszcze lepszą za kartonik 6 sztuk Wystarczyło zapłacić 10 zł. No i to już jest w ogóle rewelacja dla mnie. Nie jestem pewien, czy do tego piwa jest doliczana kaucja. Jednak w tym kartoniku, ja kiedyś kupowałem ten właśnie 6 sztuk, kaucja nie była doliczona. No i to wychodziło naprawdę fajny stosunek jakości do ceny.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 Uzupełnię sobie tym, co mi w buteleczce pozostało. No, znowu piwo się bardzo ładnie spiniło, Znowu powstała śnieżno-biała, gęsta, yy, zbita piana składająca się z drobnych pęcherzyków. Piana jest super. Smak piwa jest super. Zapach to już w ogóle dawno nie czułem czegoś tak intrygującego. Cena jest, może, nie najlepsza, jednak, no, podałem wam sposoby, jak ją obejść. Wystarczy kupić więcej sztuk. Gniewoż to fajne, ciekawe piwo. Na pewno jest fajnie zbalansowane, jest taki. Jest tutaj taka jakaś równowaga pomiędzy słodkością tego piwa, a pomiędzy jednak dość wyraźnym nachmieleniem. Może powiem, że moja butelka ma termin ważności do 24 lipca e, tego roku oczywiście jeżeli e, uda Wam się w sklepie znaleźć butelkę z taką samą datą ważności, no to naprawdę nie wahajcie się ani chwili, bierzcie śmiało no cóż Mateusz myślę, że mogę Ci tylko i wyłącznie podziękować że poprosiłeś mnie o nagranie odcinka o Waszu, ponieważ e, Jestem w 100% zadowolony z tego piwa. Myślę, że e, stanie się ono no, takim moim ponownym moim odkryciem, tak jak i twoim. No, na pewno warto sięgnąć po te piwo, warto je spróbować. Podejrzewam, że nikt nie powinien się tutaj rozczarować, a, a są tacy, co mówią, że jak nie łóż, to jednak podruba noteckiego jest gorsze. Wcale nie jest gorsze, jest po prostu inne a to, że jest podróbą Noteckiego, to, to jest tylko taką wizualną podróbą, bo, bo smaku na pewno tutaj e, nikt nie próbuje podrabiać. Podsumowując moją dzisiejszą wypowiedź, chciałbym wystawić Gniewoszowi jasnemu ocenę 9 punktów. Jest to bardzo dużo, rzadko takie oceny się trafiają, jednak uważam, że no, Gniewosz jest naprawdę fajnym fajnym, bardzo fajnym piwem no i w pełni sobie zasłużył minusy jakie tutaj mogę powiedzieć, no to no ciężko się do czegokolwiek przyczepić ta piana co prawda opada ale, ale to jest szczegół bo tam zawsze jakiś taki korzuszek pozostaje kolor idealnie klarowny, no złoty taki jak w wymogach stylu, wysycenie jest bardzo wysokie Niektórym to może przeszkadzać. Ja akurat uważam, że do gniewosza jasnego jak najbardziej pasujące. Sprawia to, że piwo pomimo swojej słodkości jest jednak orzeźwiającym piwem. Fajnie to też pasuje do tego ciekawego nachmielenia tego piwa. Nie dam 10 punktów, ponieważ uważam, że pomimo tego, że jest piwem dobrym, to jednak na dziesiątkę nie zasługuje, no ponieważ nie jest to jakiś produkt wybitny, jednak na pewno jest na tyle dobry, żeby te 90% oceny uzyskać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Kolejny oczywiście już za tydzień w sobotę rano. Zapraszam do odwiedzenia strony opiwiewatpress.com. Zapraszam do zostania fanem na Facebooku facebook.com ukośnik opiwie. Zachęcam do komentowania odcinków. Słyszymy się tak jak powiedziałem już za tydzień. Pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam wszystkich słuchających, wszystkich komentujących, wszystkich w tym momencie 51 fanów na Facebooku. Mam nadzieję, że niedługo będzie Was jeszcze więcej. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia kolejnym razem. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com popiwie brzuch rośnie.